aby zmienić swoje wibracje i zanurzyć się w swoim prawdziwym ja, możesz zwyczajnie wypowiedzieć: Jestem, jesteś, jesteśmy. Pozostałe znaki: Być może nie otrzymałeś nigdy wiadomości złożonej z jedynek, lecz napotkałeś na swojej drodze inne przekazy płynące ze wszechświata. Nie martw się, gdyż jest to dobra wiadomość. Być może też nie dostrzegłeś niczego. Co mógłbyś nazwać znakiem, lecz i w głębi duszy czułeś, że dzięki temu pragniesz być lepszą osobą? Jeżeli tak, również i to oznacza, że jesteś na właściwej drodze. 12.34-1234 cyfry następujące po sobie w kolejności są jeszcze jedną powszechną sekwencją. Być może zdarzyło ci się spojrzeć na telefon i dostrzec godzinę 12.34 lub zobaczyć taki układ cyfr w jakimś innym miejscu. Te sekwencje cyfr nazywam drabiną. Reprezentuje wspinanie się po duchowej drabinie, otrzymujesz potwierdzenie, że podejmujesz właściwe kroki, aby unieść swoje serce i wprowadzić pozytywne zmiany w świecie. 22, 222. 22, te cyfry mają dla mnie osobiste znaczenie, ponieważ widzę je naprawdę często, tak jak moja znajoma materii. Piszemy do siebie za każdym razem, kiedy widzimy je na naszym telefonie, czyli prawie codziennie. Kiedy zestawimy ze sobą dwójki, tworzy się kształt serca. Nazywam tę figurę łabędziami miłości. Gdyż przypomina mi parę łabędzi sunącą po jeziorze. Takie zestawienie cyfr to znak od wszechświata zachęcający Cię do uznania głębokiej miłości spoczywającej w Twoim wnętrzu. Sekwencja jedynek oznacza jedność. Dwójki natomiast mówią o złączeniu tej jedności. Takie zestawienie cyfr to wezwanie płynące z wszechświata, który pragnie, abyś uznał fakt iż Twoje intencje i działania wpływają na innych. Każde słowo, które wypowiadasz, każdy uczynek i każda interakcja z ludźmi tworzą fale zmiany. Znak 22.22 22 zachęca Cię, abyś dostrzegł swoje światło wśród innych oraz ujrzał sposób, w jaki Twoje działania, uczynki, intencje i słowa pozytywnie wpływają na otaczających Cię ludzi. Włącz swoje światło i liśni. 32.33 333. 33333 to pomyślna duchowo liczba, ponieważ uważa się ją za ostatni rok życia Jezusa. Co więcej, w numerologii jest określana mianem mistrz-nauczyciel. Z tego powodu jest tu z niebowstąpionymi mistrzami. W niebowstąpieni mistrzowie to nauczyciele duchowi i sprawcy zmian, którzy niegdyś żyli na ziemi. A dziś ofiarują swoją pomoc opartą na lekcjach życia, pochodzącą z samego serca wszechświata, nieba. Kiedy napotkasz 3.33-333, dostajesz informację, że jesteś wielkim przywódcą oraz że przywódcy żyjący na długo przed tobą ofiarują ci swoje wsparcie. 4,44 444 w tradycyjnej numerologii, 44 jest liczbą struktury. Stała się znakiem biznesu, planowania i budowania silnych fundamentów. Ostatnimi laty jest utożsamiana z aniołami, które nieustannie korzystają z niej w swojej pracy. Dzięki Doreen Wiatu, E44 stała się tradycyjną liczbą kart w talii aniołów. Co więcej. Dzięki swojej pracy do reen sprawiła, że 444 stała się powszechnie rozpoznawanym znakiem obecności aniołów. Kiedy się o tym dowiedziałem, ciągle spoglądałem na zegarek dokładnie o 14.44 i kilkakrotnie przez ostatnich kilka lat otrzymywałem ciekawe wiadomości dokładnie o 4.44 rano. Widząc tę liczbę, pamiętaj, że aniołowie pragną wtedy, abyś wiedział że są twoimi największymi fanami. Sfera anielska przybliża się ku tobie, ofiarując ci wsparcie i przypominając, że nic nie musisz robić na własną rękę. Otwórz się na światło aniołów, które chcą pomóc ci odczuwać większe bezpieczeństwo i silniejszy prąd życia. Wysokie dźwięki są to moje ulubione znaki. Nazywam je zapisem, ponieważ wierzę że reprezentują otrzymanie pewnego rodzaju duchowego przewodnictwa od wszechświata. Lubię wizualizować sobie ludzki umysł i ciało jako ogromny radioodbiornik, który jesteśmy w stanie zsynchronizować tak, aby otrzymać różne przekazy z niebios, od w niebo wstąpionych mistrzów czy aniołów. Bywa, że częstotliwość naszej energii jest odmienna, lecz wciąż możemy odbierać wiadomości na innych kanałach. Kiedy słyszymy wysoki dźwięk, otrzymujemy tym samym próbkę tego, co możemy dostać w całości. Niedawno w Colorado wygłaszałem przemowę na temat doświadczeń związanych z tymi właśnie dźwiękami. Ku mojemu zdziwieniu, co najmniej 50 osób podeszło do mnie po prezentacji i opowiedziało, że słyszą takie dźwięki od lat, lecz nigdy nie rozumiały, co się właściwie wtedy dzieje. Kiedy przydarza się to mnie. Tak jak dziś, zanim zabrałem się do pisania tego akapitu, poświęcam chwilkę lub dwie, aby zwyczajnie to zaakceptować. Uświadamiam sobie, że otrzymuję pewnego rodzaju wskazówki, zapis, uaktualnienie informacji od aniołów i wszechświata. Wtedy zwykle zamykam oczy, oddycham chwilę głęboko i odmawiam prostą modlitwę z mojej książki Modlitwy do Aniołów. Dziękuję Wam, Aniołowie. Za ukazanie mi tego, co mam wiedzieć. Nawet jeśli nic nie słyszę ani nie otrzymuję żadnych nowych informacji, ufam, że wszelkie wiadomości, które mam dostać, prędzej czy później pojawią się na mojej drodze. Następnym razem, kiedy usłyszysz wysoki dźwięk, pamiętaj, że oznacza on zaproszenie do uniesienia twoich wibracji. Słysząc swoje imię ludzie zwykle wpadają w panikę. Kiedy słyszą wołanie swojego imienia, pomimo że nikogo nie ma w pobliżu. Wielu z nich wierzy, że ich śladem podąża jakiś zły duch. To nieprawda. Kiedy słyszysz jak coś lub ktoś wypowiada Twoje imię, oznacza to, że Wszechświat rozbrzmiewa przeznaczoną dla Ciebie miłością. Zamiast zatem głowić się nad tym, czy to tylko wymysł Twojej wyobraźni, zwyczajnie odpowiedz, słyszę Cię, Wszechświecie. Ważne jest, aby zatwierdzić fakt, iż Twoje imię ma wiele wspólnego z Twoimi wibracjami. Ostatnio odbyłem ciekawą rozmowę z ekspertem od aniołów, Dianą Coper, podczas kolacji z naszym wydawcą zaraz przed konferencją na temat aniołów Angel World Summit. Wdaliśmy się właśnie w lekką pogawędkę o życiu i jedzeniu, jednym z moich ulubionych tematów. Kiedy w pewnym momencie zwróciłem się do niej z drobnieniem, di. Powiedziałem: Przepraszam cię, diano. Ciągle tak mówię, ponieważ moja mama i jedna z moich bliskich przyjaciółek również nazywają się diana. Jej reakcja była uprzejma, lecz jednocześnie bardzo wymowna. Odpowiedziała: Nic nie szkodzi. Byłam di do czasu. Aż po raz pierwszy doświadczyłam obecności anioła. Dopiero wtedy stałam się Dianą. Prawdę mówiąc, wiedziałem o tym, zanim mi powiedziała. Zaufanie temu, kim prawdziwie jesteśmy, i wymawianie swojego imienia z miłością płynącą z serca jest zebraniem wszystkich moich dotychczasowych nauk duchowych. Jest wiele sposobów, aby tego dokonać, od technika afirmacji, którymi dzieli się z nami Louis Hay, do samoakceptacji, do której zachęcają nas nasi aniołowie stróże. Aniołowie uwielbiają wymawiać nasze imię, dlatego właśnie od czasu do czasu usłyszysz je w chwilach, kiedy będziesz potrzebował lekkiego popchnięcia ku światłu i swojej prawdziwej sile. Gdy wymawiasz swoje imię z uczuciem, kiedy piszesz swoje imię z uczuciem i kiedy prosisz innych, aby wymówili twoje imię, inicjujesz swoje ja jestem. Co dalej? Otrzymałeś zatem znaki, usłyszałeś wołanie i wiesz, że gdzieś tam istnieje coś ogromnego. Wszechświat Cię powołał. Wskazał Ciebie jako ziemskiego anioła i inicjatora zmian. Zostałeś zaproszony, aby wznieść energię swoją i wszystkich otaczających Cię ludzi. To, że jesteś tu i teraz, mówi nam, że odpowiedziałeś na to wołanie i że jesteś gotowy zainicjować ten wielki proces. Twoje życie stanie się teraz demonstracją, jak żyć najlepiej. Najprawdopodobniej już takie jest. Być może już zauważyłeś, że ludzie uwielbiają przebywać w twoim towarzystwie, czują, że mogą na tobie polegać, i wiedzą, że mogą obdarzyć cię swoimi najskrytszymi emocjami. Być może przydarzyło ci się, że zupełnie nieznana osoba opowiedziała ci ich historię swojego życia, w tym sytuację do których nigdy nie przyznałaby się innym. Twoje życie jest manifestacją, ponieważ pozytywność, którą aktywujesz wewnątrz siebie, staje się zachętą dla innych, aby również stać się pozytywnym. Twoja ekscytacja i umiłowanie życia są zaraźliwe. To nie wszystko. Światło, które jaśnieje w twoim wnętrzu, będzie od teraz mocniejsze, a ci... Którzy będą Cię otaczać i zbliżać się do Ciebie, również rozbłysną. Aby podążyć tą ścieżką, ważne jest wyjaśnienie Wszechświatowi, aniołom i przewodnikom, że akceptujesz tę misję światła. Nie przejmuj się. Nie oznacza to przecież, że musisz zwolnić się z pracy lub tyrać dzień i noc dla Wszechświata, aniołów czy świata duchowego. Chodzi zwyczajnie o to. Że akceptujesz wyzwanie i jesteś gotowy przyczynić się do uzdrawiania, opieki i szerzenia pokoju na świecie. Jesteś gotowy unieść swoje wibracje.